Pod ziemię podcastu odcinek 20 e, Jeszcze zdążyłem w Prima Aprilis bo jest e, e, 23.47. trzecia To, to, jest, to jest zdecydowanie głupi pomysł nagrywać o tej porze szczególnie jak się wstało o 6 na to, żeby po to żeby zdążyć na autobus i ja jeszcze normalnie nie wiem kolację bym zjadł ale jakoś mam taką tak, taki jestem zmęczony że coś mi się to wydaje że ta kolacja to będzie taki wiecie kotlec psa trzeciej kategorii pomielony razem z budą to się nie daje. No właśnie. O, cholera jasna. Źle się w kraju dzieje. Znaczy ze mną. Nie, ze mną się źle dzieje, żeby o tej godzinie już być takim. takim tego, wiecie, takim padniętym tych zdech, zdechłym i ten. Aha, bo kawału nie było w ostatnim odcinku. Dobrze, że sobie przypomniałem. O, o wiem! Primo Aprilis jest. To będę czytał, przeczytam na przykład pięć losowych kawałów. No, a co mi tam? Ale to po zmianie podkładu na ten, o taki, już żywszy. A to ten, dobra, porypałem mi się. E, trudno. Um, sika pijak na ulicy. Podchodzi policjant i mówi: No, to pana będzie kosztowało 50 zł. Facet wyciąga stówę o policjant. Nie mam wydać lej pan, ja stawiam. <grym> nie, no taki sobie, dobra, mniejszy. Inny. Sztyrlic. On, nie, to trzeba. Cicho, cicho podkład ciszy. To trzeba na innym akcencie Sztyrlic. Kopnięciem otworzył drzwi. I na palcach cichutko zbliżył się do czytającego gazety Millera. No. A teraz. O, nawet jest Price. To teraz drogi słuchaczu, zastanów się dlaczego ten kawał jest śmieszny. I.. i.. i, i co? I czytamy następny. Ojciec z synem idą ulicą, dziecko całą drogę marudzi. Tato, kup mi lody, no kup mi lody, no kup. Ojciec w końcu nie wytrzymuje. Ja też bym zjadł loda, ale pieniądze mamy tylko na wódkę. No. Dwaj menele rozmawiają przy tanim winie. Dzisiaj podkład. Cholera, no nie mogę sobie podkładu zdać. A, do dupy jest. Czekajcie sobie wezmę swój taki tego. No, to jest fajny podkład. Podoba mi się. No, w ogóle lubię Peru. Znaczy, muzykę Peru. Dobra, nie. mniejsza. Dwa Dwaj menele rozmawiałem przy danym winie. Kurde! De, nawet w czasie urlopu myślę o robocie. Co można myśli? Wczoraj byłem na grzybach, a zamiast grzybów uzbierałem dwa kosze puszek. Yy, no, taki sobie. Siedzi gość w filharmonii i czuje, że coś jedzie gównem. Trąca typa, co siedzi przed nimi pyta. Przepraszam, zestrał się pan? Yy, tak, a o co chodzi? No. <głosy> o, wiem, o, już wiem. Przeczytam wam tego kolejną część rozmowy Karoliny i i tego... Jak tam było? Amana, o, Amana. I teraz tak. To było tak. Pierwsze czytałem sam, drugie zasobliłem, trzecie na głosy, czwarte było przedwczoraj chyba i piąte teraz. Y I jest tak... Jako, że od poprzedniej pogadanki minęło już pół roku, to Karolinka zdążyła zmienić numer GG na nowy i pojawiła się niczym Feniks z popiołów pod nieznanym numerkiem. To dopisał sobie Aman, który to publikował tutaj tego na stronce. A wiecie, no Karolinka to wiecie. Normalny, bo to zła kobieta była. No i dlatego i tak ją tak traktował. Cholera. No, koń, kończy się dzień, i, i teraz. I zraźnie głos. I eee, Tak w ogóle to nagrywam tak późno, bo. Eee, bo przed chwilą dopiero wróciłem do domu. Z e, pewnego miłego tam wyjścia. <śmiech> nieważne, nieważne. Co? Będziecie chcieli wiedzieć, to piszcie na mail, a to wam zradzę szczegóły. Eee... Cześć! No, cześć. O nie, to ty! Z czego chcesz znowu? Ale widzę, że ci się popularność znudziła! No co? Bo zmieniłaś numer. Nic, nic, nic. Ej, nie chcę mi się z tobą kłócić, ale mam takie pytanie: W sumie jesteś starszy i może wiesz, ile można mieć warunków na studiach? <śmiech> Warunki? Hmm, ja się znam tylko na warunkach w pracy, czyli BHP inaczej. Bo wiesz, zmieniłem pracę i pracuję teraz jako starszy bułkowy w McDonaldzie. Oj, czyli nie wiesz? No, niestety nie wiem, Karolino. Aha, to nie dobrze. A co już, że ci w szkole idzie? Jak tak, to ci mogę pracę załatwić w MPO. Nie! Ja chcę się edukować, a nie jakiś mob. MPO. Co to za różnica? A ile rzeczy masz niezaliczonych? Eee, nie twoja sprawa. Ty i tak nigdy nie będziesz studentem. E, no nie będę. Ja wybrałem służbę państwu. Jak to? No tak. Popatrz tylko na moją karierę zawodową. Pomagam ludziom. Robię coś miłego dla nich. Ja będę menedżerką i będę lepsza. No, z pewnością będziesz zajęł dwa bista. Menadżerka. A żebyś wiedział. Mam wyższe. Nie ten głos. Mam wyższe aspiracje niż bycie bułką w McDonaldzie. Aspiracje. Widzę, że wynosisz coś z tych studiów. A ja nie jestem bułką, tylko starszym bułkowym. To bardzo odpowiedzialna praca. Sprawdzam ilość ziarenek sezamu na bułce. Według norm unijnych powinno być 155. Ale w Polsce to bieda. To jest 40. Dopuszczamy. Nie mądrzyj się. Nie mądrzyj się tak. Ja znałam wcześniej takie... Takie... takiej Takie słownictwo. Oho. A z tymi... Cholera. A z tymi... I to widzę, że nie będę, to widzę, że nie będę już jadła. No masz rację, jak nam się mięso kończy to biegamy powoła, P powolą, po, po, po, po, po, wola parku i łapiemy szczury. Co to kurde jest wola park? Biegamy wola parku, no nie, no mniejsza, biegamy po parku i łapiemy szczury. Nie szukaj. a zresztą nie chcę mi się już z tą gadać, bo nic nie zmądrzałeś. Och, przepraszam, pani magister, która pewnie ma dziesięć ujechanych rzeczy. Nie dziesięć, tylko 8. <śmiech> a to różnica, więc się odczep. Zajebiaszczy wynik, 8. No. Ho, ho, ho, na prywatnej bananowej szkole. A co ty myślisz, że moje ship takie łatwe? Aha, aha, nie, przyjp. WSH takie łatwe? Myślę, że nie takie trudne, by mieć osiem warunków. Myślę, że ja, mimo że jestem tylko po zawodówce szklarskiej, bym tylu nie miał. Ty to idź już, wal się z tymi półkami swoimi, ty hutniku, jabłany. Ty się z huty nie śmiej, bo ci spec ogrzewanie wyłączy i będziesz inaczej śpiewać. A poza tym nawet, jak będziesz miała doktorat, to cię nie przyjmą już do huty na trzecią zmianę, bo cię tam wszyscy już znają i wiedzą, że się nie nadajesz. Nie chcę pracować nie jako robotnica, może u ciebie takie marzenia były? Powinnaś się zgłosić do chwila prawdy. Sorry. Po co? być wreszcie wszystkim wyjawić prawdę, czemu jesteś taka prosta jak obsługa młotka. A ty jesteś prosty jak but. Dobry tekst, muszę sobie zapisać. Czekaj. Sam sobie czekaj, idę się uczyć, a ty za tu siedź. Baranie. Y już nie oszukuj, Karolina, że się uczysz. <śmiech> Pewnie idziesz czytać jakie glamury albo inne pokury. jeństwo. Chcesz wiedzieć, czy tam fakt. O kurde. A nie wiem, co to. Ja czytam tylko Świat Szyn, Hutnictwo Dziś Jutro oraz mak magazyn. To super, nara. Ja się Karolina wkurzyła. E, przepraszam, powiedziałem, czekajcie, muszę sobie ziemnąć. E, ile to się nagrywa? Eee, dopiero 10 minut. To jeszcze może wam coś ciekawego znajdę. Aha, w ogóle, ja pierdziel. Wchodzę sobie dzisiaj w szkole na naszą klasę, a tam jakieś kurde dzieci, jakieś jacyś ludzie kombinują, jak się tam można, nie wiem, innym uprzykrzyżyć, no, na przykład tam Pan X, tam ktoś, nie? Inni myślą nad kawałem prima Prelisowym albo biorą udział w konkursie i tak dalej, no i... <śmiech> i po co? <śmiech> no właśnie, po co? Eee, nie wiem, lubicie robić innym na złość? To zróbcie tak jak ja, walnąłem pionowy opis na 50 znaków chyba. I, <śmiech> I skończył się dzień dziecka. Wszyscy wpienieni na gadu. No. A dlaczegoż tak? Ludzie, bo nie macie dystansu do siebie. Do siebie i do świata. Ale, ale, ale... Ja to mogę sprawdzić. Chcecie? Wiecie, jak to sprawdzić? Prosty test. Ty debilu. No. I teraz się zastanówcie. Jeśli odpowiedzieliście, co... Odpowiedzieliście, co ja... Sam jesteś tego tam ham, Kretyn i tam inny mato, nie? No to nie macie dystansu do świata. Yy, ale, ale, ale, jeśli odpowiedzieliście.. Pszy, sam jesteś debil.. Yy, no to. to macie dystans. Jeśli po prostu się oburzyliście, że nie wiem co to. Nie wiadomo co się stało. No to wał. Wow. Hm. Przykro mi. Yy, ale... <coughs> Co wam mogę dodać, powiedzieć? Aha, że podcast się rozwija i że na stronie będą zmiany za niedługo już. Ale no niestety to jest ostatni odcinek. <coughs> w dniu 1 kwietnia. <coughs> yy, aha, bo ktoś, może jakieś komentarze są albo coś... Pod odcinkiem 19. O, Krzyszman! Krzyszman! O, Krzyszman, lubię cię Krzyszman. Naprawdę dobry odcinek, fajnie się słuchało. Kiedyś nosiłem dres przez miesiąc, ale i tak wolę jeansy. Nie, Krzyszman, nie lubię jeansów. Wkurzają mnie, ja muszę mieć luz i wiesz. Ale z tym wstawaniem, gdy trzeba coś wyciągnąć z kieszeni to fakt. ha. ha, ha mówiłem. Rozmowa też fajna. Ym, jaka rozmowa? Jaka rozmowa, jaka rozmowa? Rozmowa też fajna? Jaką ja miałem rozmowę w poprzednim odcinku? Mm, dobra, nie, nie, nie ważne, potem sprawdzę. <śmiech> Chyba, że Krzyż rozmowa, na rozmowę, ale też nie wiem z kim. Dobra, mniejsza. Zara radio nie będę używał, bo ja nagrywam na dyktafonie. Nie da się podłączyć go do kompa, żeby nagrywał... A, no tak, ogólnie wszystko żywo, fajnie, jest postęp, nagrywaj i tak dalej. Będę, będę, Krzyżman, będę tak nagrywać, tylko mi komentuj. Ach, dzięki, chwała ci. Normalnie w ogóle chyba zrobimy, znaczy zakładkę się zrobi po lewej słuchacz miesiąca i kto będzie miał najwięcej komentarzy i pozytywnych i tak dalej, to, to będzie miał normalnie reklamę darmową u mnie na podziemiu. O, właśnie, statystyki wam podam za niedługo, jak będę miał do nich dostęp. Yy, I... Aha, Krzyżman z, z tego... Z podziemia... Pu, z podziemia głupoty. Z jaskini głupoty. Jaskinia.jestdodupy.pl yy, Wiem, Krzyżman, że masz tam trzy adresy, ale... Ale no, po prostu ten jest do dupy jest najlepszy. Taki paradoks, nie? No, yy, i co jeszcze wam mogę dodać? Krzyszman, kurde. Wiesz co, Krzyszman, Będzie trzeba się kiedyś normalnie z zgadać. Sorry, zgadać na Skype'ie i nagrać coś razem. Będzie... Kłopoty. Głopoty! I podziemie podcastu... Yy, tam, nie wiem, tandem albo coś. No. Yy, I Krzyszmanie, pozdrawiam cię. W ogóle, pozdrawiam wszystkich. Stronopisarza, yy, tak, kuwertkę, pinkbadgirl Girl yy, yy, Byte ITERA. O, Byte ITER, wiem, że mnie słuchasz. Byte ITERZE, pozdrawiam cię. Boś, fajny gość. Eee. Yy. Shimizu, pozdrawiam, który tamtego mi komentarz dodał do księgi gości. I Ju, Juśkę, czyli Ju, Justę, już zaraz <gryś> muszę wrócić na stronę podziemia. Eee, kurde, muszę się zalogować. A teraz chamski, wpisywać hasło i coś mówić. Lista użytkowników. Jusie, o Juśie, pozdrawiam. Eee, C. Johnsona ziomeja, w ogóle wszystkich was pozdrawiam, wszystkich, którzy słuchają tego, no, a ci co nie słuchają, to nie wiedzą, że pozdrawiam także ten yy, no, to będziemy, będę kończył ja, słuchaliście dwudziestego bo... sikabon słuchajcie podziemia yy, i ten i w sumie to już jest koniec Hmm. Zapraszam was do, następ... do komentowania, do komentowania. to przede wszystkim, to jest najważniejsze, komentujcie, yy, piszcie, normalnie ile się da, jak najwięcej, yy, ja to będę czytał i tak dalej, I... i co, i wiem, że to było bez sensu, ale już, kurde, północ prawie, <śmiech> także trzymajcie się i do zobaczenia. Nie przeszkadzamy Państwu. Do widzenia. Dobranoc.